Cóż to za zapaszek, cóż to za zapaszek, cóż to za zapaszek, gdy otwieram tasie, tasie cóż to, za cóż to za zapaszek, cóż to za zapaszek, gdy otwieram tasie, wszystko na wypasie Świnka ma śmiech jak kaszel, w głowie fistaszek, w głowie jej ptaszek Nie kwiatek, jej zadek miękki, tak jak jasie. w czasie graszek Otwieram tasie, ona pyta się Cóż to za zapaszek, cóż to za zapaszek Cóż to za zapaszek, cóż to za zapaszek Co za delikates, co za delikates, cóż to za zapaszek Gdy otwieram tasę się? Cóż to za zapaszek Cóż to za zapaszek Cóż to za zapaszek Cóż to za zapaszek Cóż to za zapaszek Cóż to za zapaszek Cóż to za zapaszek Cóż to za zapaszek Otwieram tasek Zamykam lufcik, otwieram taś, za mocno pachnie Co za zapaszek, I mi się z czaszek Siegiera bracie, I mi się z czaszek mi się z czaszek. otwieram taś. Zamykam lufcik, otwieram taś, za mocno pachnie Co za zapaszek